Bo Rudy był w istocie człowiekiem dobrym, żenująco delikatnym wobec przyjaciół. Gdy kiedyś miał w dyskusji ideowej wystąpić przeciw najbliższemu przyjacielowi, zwrócił się doń przedtem w cztery oczy. — Zośka, zajmuję odmienne niż ty stanowisko. Czy nie wyrządzi ci to przykrości, jeśli zaatakuje cię dziś na odprawie? W stosunku do pana Janka, przyjaciela Buków, jeszcze z czasów ich służby w komórce więziennej, a teraz inicjatora i organizatora wielu wieczorów samokształceniowych, w których brali udział koledzy Zośki, był nieśmiały i ulegający jego wpływom. Zresztą wpływy pana Janka, o kilka lat starszego od naszych przyjaciół, obejmowały silną więzią cały ten wielki krąg młodych ludzi. Były to ciekawe wpływy. Dotyczyły zagadnień nowego stylu życia, przebudowy polskich charakterów, nowego typu polskiego żołnierza. Młodzi ludzie wróciwszy z jakiejś wyprawy mało sabotażowej albo później z jakiejś akcji dywersyjnej zbierali się bardzo często w miejscach, gdzie przychodził pan Janek i dyskutowali, dyskutowali, dyskutowali. Oczywiście o walce, i o jej formach, o Polsce, którą wywalczą. Dyskusje te nie przypominały szablonowych artykułów prasy konspiracyjnej o granicach i kombinacjach politycznych, o zemście na wrogu i o odwecie. Jeżeli mówiono o Polsce przyszłości, to mówiono o ludziach, jacy są, a jacy być powinni, i jakich Polsce potrzeba, o wadach i o zaletach ludzkich. Jeśli mówiono o walce, to otroszczono się przede wszystkim o to, żeby z tej fatalnej sytuacji ekonomicznej i moralnej, w jaką wpędziła nas okupacja, wyjść najbardziej obronną ręką. Mówiono o moralności w walce. Mówiono o stylu życia pokolenia wojny i pokolenia powojennego. Problematyką partyjną nie interesowali się. Rudy często zabierał głos w tych dyskusjach. Uczucia swe dzielił teraz między życie umysłowe i najbliższych przyjaciół, spośród których wyróżniał Zośkę. Rudy jako dowódca był bardzo dobry. Całą inteligencję i pasję życiową skupił na swym sadzie, starając się natchnąć ludzi nowym stylem życia polskiego żołnierza. Był to temat jego długich przemyśliwań i przeżyć. Wśród towarzyszy dowódców stał się Rudy motorem i skarbnicą pomysłów wychowawczych. Przeżywał mocno sens walki i sens dzisiejszych czasów. W ostatnich miesiącach Rudy czuł się wyjątkowo dobrze. Mówił, że dni jego nie znają godzin zmarnowanych, że żyje pełnią życia, że wszystkie jego zajęcia są cudownymi zajęciami. Pochłaniał Abramowskiego, Pigonia, Szczepanowskiego i dzieje Anglii morła. Uczył się z zapałem języka angielskiego, poświęcając na to wczesne ranki i późne godziny wieczorne. Każdą wolną godzinę spędzał na rozmowach z przyjacielem. No i oczywiście pełnił swą służbę podziemną. Pełnił ją rozwiązawszy w sumieniu swoim trudne zagadnienie zabijania boć to przecież był czas pierwszych wystąpień Rudego z bronią. Tego właśnie ostatniego problemu nie mógł rozgryźć Alek. Kwestia pozbawienia życia, nawet takiego nikczemnego wroga, jakim jest Hitlerowiec, odbierała Alkowi spokój snu. Przez parę miesięcy męczyło go to, gnębiło. Radził się wielu ludzi, do których miał zaufanie. Wybrał jednego z najbardziej rozumnych spowiedników i poszedł do spowiedzi, w czasie której zwierzać się począł z największej swej udręki – zabijania. Na całe dnie wymykał się do lasu, gdzie krążył w samotności, szarpiąc się z tym, z czego nie widział wyjścia. Walka z bronią była przecież koroną walk i gdy wyobraźnia podsuwała mu obrazy obrony, odpierania napaści wroga w potyczce, nie miał żadnych wątpliwości. Natomiast gdy stawiał siebie w sytuacji napadającego, w szczególności napadającego przez zaskoczenie, szarpał się i dręczył i w swym odczuwaniu chrystianizmu nie widział rozwiązania tej wątpliwości. Przywoływał wówczas na myśl wszystkie potworności okupacji niemieckiej w Polsce, zamordowanie ojca. Bestialskie znęcanie się gestapowców nad dziesiątkami tysięcy mężczyzn i kobiet. Niesamowitość zbrodni dokonywanej na całym trzymilionowym społeczeństwie żydowskim w Polsce. To wszystko było prawdą. Lecz strzelić do niespodziewającego się niczego człowieka... Ile razy o tym myślał, odczuwał niepokój.